7 minut po godzinie 11 na antenie akademickiego Radia Luz. Rozpoczynamy audycję Masz 3 Życia, w której jak co tydzień rozmawiamy o grach wideo. Dzisiaj się skupimy na temacie, który może już jeśli chodzi o internet pojawił się dawno, bo to już chyba z dwa tygodnie temu. W każdym razie cały czas myślę, że jest aktualny dlatego, że cały czas się sytuacja rozwija, cały czas jakieś dostajemy nowe plotki. No o co chodzi? Chodzi tutaj o nowe platformy do grania i nie mówię tutaj o takich producentach jak Sony czy Microsoft, ani nawet Nintendo, bo na rynku pojawili się e, dwaj duzi gracze. Paradoksalnie to słowo tutaj pasuje, ponieważ e, no chyba giganci dzisiejszego internetu, dzisiejszej e, współczesnej elektroniki postanowili też e, uszczknąć sobie troszkę z tego tortu, którym e, są gry wideo i też wejść w końcu na ten rynek. Chodzi tutaj o Google'a i o Apple'a. Te dwie firmy mają różne koncepcje, ale oczywiście obie się sprowadzają do tego, żeby zapewnić nam jakąś rozrywkę i żeby szczerpać z tego oczywiście zyski. W przypadku Google chodzi tutaj o projekt Google Stadia, czyli tak naprawdę nic nowego. Jest to zaproponowany przez Google streaming gier, który oczywiście polega na tym, że nie musimy posiadać jakiegokolwiek mocnego sprzętu, wystarczy ekran z dobrym połączeniem internetowym, dzięki któremu możemy grać powiedzmy nawet w najnowszych ze współczesnych konsol i komputerów. No oczywiście mając do dyspozycji zaledwie ekran i internet, co dzisiaj nie jest dość trudne do osiągnięcia, chociaż z tym internetem też może być różnie, o czym powiem później. No i w przypadku Apple chodzi tutaj o ich projekt Apple Arcade, który został ogłoszony podczas niedawnej konferencji. Tam pojawiło się wiele projektów, z których chyba sztandarowym był ten dotyczący usługi VOD, gdzie Apple próbuje się wbić na rynek i też sobie zabrać trochę z tego, to, co już Netflix i HBO na przykład proponują w sieci, tymczasem jeszcze tam pojawiło się z boku może troszkę niedoceniona, ale też był fajny materiał, byli ciekawi twórcy, którzy opowiadali o tym, jak współpracują z Applem, bo chodzi tutaj o projekt, jeszcze powtórzę nazwę, Apple Arcade, który sprowadza się do abonamentu na gry mobilne, przy czym te gry mobilne mają być nie takimi gry, grami mobilnymi, jakie znamy do tej pory, czyli jakimiś, no powiedzmy, mało rozwiniętymi tytułami, które żerują na naszej, nie wiem, ambicji i chcą, żebyśmy płacili za to, żeby móc w nie grać dłużej, lepiej lub coś w tym stylu. Chodzi tutaj oczywiście Mikropłatności. Tego ma nie być absolutnie w Apple Arcade, co może troszkę przewrócić rynek. Chociaż były już podobne podejścia, ale o tym też powiem jeszcze później. Zostańcie z nami. Masz Trzy Życie, czyli Audisa o grach wideo właśnie na antenie, w której dzisiaj rozmawiamy o dwóch nowych propozycjach, jeśli chodzi o platformy do grania. Jedna od Google'a, druga od Apple'a. Ta Google'owa została zapowiedziana już trzy tygodnie temu, czyli jakiś czas temu podczas Game Developers Conference, czyli imprezy, która jest stricte kierowana do twórców gier i zazwyczaj tam gracze raczej się nią nie interesują, no właśnie dlatego, że typowo przeznaczona dla twórców gier konferencja niekoniecznie zawiera to, co zazwyczaj, powiedzmy, o od E3 czy od Gamescomu, gdzie pojawiają się premiery nowych gier, jakieś zapowiedzi ciekawe i nawet sprzętowe ciekawostki. Tymczasem Google właśnie tam się pokazało, chociażby dlatego, że przede wszystkim swoją ofertę kierują obecnie do twórców gier, bo Google zaprezentował platformę Google Stadia i mam nadzieję, że udaje się zebrać jak najwięcej tytułów na tę platformę, która ma jeszcze w tym roku wystartować, więc myślę, że już w tej chwili mają jakieś zamówienia na różnego typu tytuły. Ale może zacznijmy od początku, czym jest Google Stadia. Więc Google Studio jest niczym innym jak y, usługą y, streamu, streamowania gier, czyli strumieniowe, strumieniowego przesuwania obrazu y, z gier, możliwości Oczywiście grania w te tytuły Jedyna różnica, która właściwie Różni to od zwykłego grania Na jakiejś konsoli w domu, to to, że wszystko Cały obraz, dźwięk, wszystko przetwarzane Jest gdzieś daleko na serwerach A to co mamy u siebie to zaledwie Ekran z dźwiękiem, czyli Widzimy co się w grze dzieje, no i jakiś kontroler, którym wysyłamy Komendy właśnie Na ten zdalny serwer. To wszystko sprawia, że Mając dostęp do takiej usługi Nie potrzebujemy mieć w domu Jakichś zaawansowanych, drogich Przede wszystkim sprzętów, które potrafią generować grafikę wysokiej rozdzielczości, a wystarczy mieć dobre, stabilne połączenie internetowe po to, żeby móc zagrać w naprawdę zaawansowane tytuły na dowolnym praktycznie ekranie, bo tak to dzisiaj mówią w Google. Nie, nie mówi się tutaj o różnych urządzeniach, a o różnych ekranach, bo Google Stadia jako usługa strumieniowanego, strumieniowego przesyłania gier może być uruchamiana praktycznie na wszystkim. Tak też było podczas prezentacji. Tam pokazano Assassin's Creed Odyssey, który już wcześniej był też w ubiegłym roku testowany w ramach tego projektu, który wtedy się jeszcze nazywał Google Project Stream. I właśnie grę, na, grę w Assassin's Creed Odyssey pokazywano na różnych urządzeniach, В тем способ że osoba, która podczas konferencji pokazywała tę rozgrywkę, najpierw sięgnęła po telefon. Tam grała w Assassin's Creed Odyssey, w oczywiście wysokiej rozdzielczości, HDR i tak dalej, dużo klatek na sekundę, chociaż na telefonie to jest troszkę ograniczone. Gra sobie gra, nagle robi się pauza, przechodzi do sprzętu obok, którym był później tablet, później był laptop z przeglądarką Google Chrome i chyba gdzieś tam na końcu się pojawił telewizor z Chromecastem, czyli urządzeniem, które dzisiaj zazwyczaj jest wykorzystywane do oglądania na przykład usług VOD, ale y, też może być właśnie w ten sposób wykorzystane do grania za pomocą Google Stadia. Y, jedyną różnicą między tym Chromecastem a na przykład PC tem jest taka, że grając na przeglądarce Chrome można podłączyć dowolnego pada, więc nawet tego z naszej ulubionej konsoli. Natomiast na Chromecastie będziemy grać przede wszystkim, y, a właściwie tylko, za pomocą pada y, kontrolera od Google, który też tam pewnie się nazywa Google Stadia Controller y, i który ma troszkę inną zasadę działania od tych współczesnych kontrolerów, bo o ile y, te nasze współczesne kontrolery to zazwyczaj urządzenia, które łączą się z komputerem czy z konsolą za pomocą łącza Bluetooth, tymczasem Google Stadia Controller to jest taki pad, który łączy się bezpośrednio z naszą siecią Wi-Fi, przez co omija to urządzenie które zazwyczaj nam wyświetla obraz. Prosto przez router idzie do, do w Google, gdzieś tam zawsze na tym opóźnieniu się zyskuje. No bo oczywiście największym problemem dzisiaj w streamingu gier jest opóźnienie, które sprawia, że wciąż nie jest to usługa idealna. Przecież streamowanie gier to jest historia chyba już dwunastoletnia. Były takie firmy jak na przykład Onlife, Później była jeszcze inna, która została wykupiona przez PlayStation. Obecnie jest to tak, że PlayStation ma już swoją usługę streamowania o nazwie PlayStation Now, chociaż w Polsce nie jest ona jeszcze dostępna. Xbox jest właściwie na już półmetku. Swojej własnej usługi o nazwie Xcloud. No i chyba troszkę im zamarły serduszka, kiedy zobaczyli, że Google przed nimi pokazał tak fajną, super ładną usługę. Później, też po tej prezentacji, był taki mail, niby wyciekł, ale tak naprawdę chyba był to wyciek kontrolowany, bo wyciekł mail gdzieś tam z wnętrza korporacji Microsoftu gdzie szef projektu tego X cloudowego pocieszał swoich pracowników, że y, fajnie Google też w to wszedł, ale my oczywiście mamy większe doświadczenie, mamy y, lepsze zaplecze i tak dalej. No tutaj faktycznie z jednej strony Microsoft siedzi w ręku gier dłużej od Google, ale z drugiej strony Google ma naprawdę spore możliwości, jeśli chodzi o uruchomienie tego nawet dzisiaj, bo Google obecnie dysponuje serwerami w każdym kraju, przynajmniej w większości krajów, więc to opóźnienia dla każdego mogą być naprawdę bardzo niskie. No a tak jeszcze podsumowując co to jest tej ma, chwalili się na prezentacji m.in. współpracą z AMD, która dostarcza procesory graficzne tym, że ich jedna jednostka przetwarzająca ma, posiada moc obliczeniową o wysokości 10 ponad teraflopów, prawie 11. No co w porównaniu do 4 teraflopów, czy prawie 7 teraflop, 4 teraflopów PS4 Pro, czy prawie 7 teraflopów Xboxa One X. No jest imponującą liczbą, bo nawet te dwie konsole razem wzięte nie mają takiej dużej mocy obliczeniowej. Też obiecano na przykład, że już w tej chwili działa rozgrywka w rozdzielczości Full HD. 60 klatkami na sekundę w HDR, która podobno wymaga tylko 25 pięciu megabitów na sekundę przepustowości internetu. Natomiast podczas premiery jeszcze tego roku, prawdopodobnie latem, ma być dostępna już rozdzielczość 4K, również w 60 klatkach na sekundę, przy niewiele większych wymaganiach 30 megabitów na sekundę. To wszystko dlatego, że Google pracuje też jednocześnie nad algorytmem kompresji obrazu, który jest bardzo istotny tutaj, bo raz, musi kompresować ten obraz bardzo szybko, a dwa, no musi on zajmować mało miejsca, żeby nie trzeba było mieć nie wiadomo jak kosmicznego internetu do wygodnego grania. Google też otwiera studio własne growe, Stadia Game Entertainment. No i chwali się na przykład tym, że podczas takiej rozgrywki na ich streamingu dla wielu graczy mamy sporo zalet tak od razu, automatycznie, na przykład jest brak cheatów. Nie da się oszukiwać w grze, która właściwie jest uruchomiona zarówno serwer, jak i klient gdzieś tam daleko w kontrolowanym środowisku a my dostajemy zaledwie obraz i nie możemy tam żadnych danych praktycznie wysyłać poza komendami kontrolera, więc też będzie rozgrywka bardzo fair ponieważ nie będzie różnic na przykład opóźnień między graczami teoretycznie, ponieważ wszystko się przetwarza na serwerze, więc szanse mają być dla wszystkich graczy równe również oczywiście z różnych urządzeń tzw. tak zwanych ekranów, jak to mówi Google, no i rozgrywka między wieloma platformami ma być o wiele prostsza w ten sposób, Google to też obiecuje, to wszystko nam obiecja Google Stadia, ale obecnie nam jeszcze więcej i o tym opowiem za chwilę. Jak co tydzień o tej porze na 91.6 FM rozmawiamy o grach. Dzisiaj w szczególności przyglądamy się temu, co nam proponuje, co nam zapowiada Google i Apple, jeśli chodzi o przyszłość gier, nowi gracze na rynku, gdzie dotychczas Sony czy Microsoft oraz Nintendo dzieliły między siebie graczy. Oczywiście mówiłem przed chwilą o Google Stadia, czyli takim zupełnie nowym wejściem na rynek, jeśli chodzi o gry od Google, bo o ile można było Google kojarzyć chociażby z tego, że wspiera system Android na telefonach i tam też w Google Play można faktycznie ściągać jakieś gry mobilne, no o tyle nigdy nie był on traktowany ani jako twórca, ani jako dystrybutor, ani tym bardziej jako konsola do grania tymczasem usługa streamingu gier, no bo w tym się Google specjalizuje właśnie w technologiach internetowych no to coś co być może Google'owi się uda, bo dotychczas problemami zazwyczaj, zazwyczaj były jakieś spore opóźnienia problemy z serwerami, problemy z wydajnością to wszystko Google obiecuje naprawić, poprawić i sprawić, że faktycznie już wejdzie pod strzechy ten streaming jeśli chodzi o, o granie bo dotychczas faktycznie mimo, że te, te rzeczy już nawet działają, chociażby PlayStation Now jest przecież taką usługą, która za granicą jest dostępna zupełnie normalnie no nie jest to jeszcze zbyt rozpowszechnione, a myślę, że w przyszłości nie będziemy już chcieli kupować nowych coraz to mocniejszych konsol, a po prostu móc wtedy kiedy nam się akurat zachce włączyć telefon, tablet, laptopa czy telewizor i tam sobie pograć w to, co na co akurat mamy ochotę. Będę kontrolował teraz opowiadanie o tym, co Google Stadia jeszcze nam oferuje, no bo oczywiście oferuje nam wysoką jakość tej rozgrywki, ale nie byłoby Google samą gdyby czegoś super nie dorzuciło, a dorzuciło tego sporo. Przede wszystkim ten pad od Google'a, który nie jest obowiązkowy na przykład w przy graniu na komputerze, ale zapewne będzie przydatny. Posiada dodatkowe przyciski. Jednym z nich jest przycisk asystenta Google, którego można podczas rozgrywki zapytać na przykład o to, jak ukończyć dany poziom, bo gdzieś tam utknęliśmy i ten asystent ma nam znaleźć na przykład film na YouTubie, na którym wyraźnie widać, co należy zrobić, jakie kroki podjąć, aby móc kontynuować rozgrywkę na danym poziomie, w danej grze. No coś, co dzisiaj jest faktycznie problematyczne, bo sam się spotkałem z tym, że czasami trzeba było uruchomić telefon, no bo bez sensu tak gdzieś tam grę minimalizować czy pauzować, żeby sprawdzić na komputerze na przykład, jak to przejść. Sięga się gdzieś po telefon z boku, tam się sprawdza faktycznie, jak to się prze chodzi i można rozgrywkę kontynuować. No tutaj powiedzmy małe, małe ułatwienie, no ale pewnie asystenta będzie można pytać o cokolwiek, nawet go zapytać, nie wiem ile już gramy, albo żeby nam przypomniał, żeby zdjąć, nie wiem, ryż z gazu, bo sobie robimy obiad w międzyczasie, kiedy gramy, więc to wszystko pewnie nam asystent umożliwi, ale na przykład jest taka funkcja jak state share, czyli taki powiedzmy zamrożenie gry, albo taki save, który można udostępnić w formie linku właściwie każdemu, więc jeżeli jesteśmy w jakiejś zabawnej, ciekawej, albo wy wymagającej sytuacji w danym tytule, można to podesłać się znajomym, aby również się tam odnaleźli być może zrobili coś lepiej niż my, albo, albo pomogli nam wyjść z danej sytuacji. Bardzo ciekawa opcja między innymi dla tych, którzy grają i streamują swoją rozgrywkę w sieci, tak zwani streamerzy. Być może też w jakiejś stopniu YouTuberzy, bo można się właściwie znaleźć w tym miejscu, w którym oni podczas oglądania na przykład. Jeszcze kolejną ciekawą funkcją jest Style Transfer ML. To z kolei dla twórców. To jest funkcja, która wprowadza takie modyfikacje obrazu, takie filtry obrazu, które dotychczas znaliśmy z ciekawostek pokazanych w sieci, gdzie na przykład sztuczna inteligencja przerabia nam jakieś zupełnie niezwiązane z tematem obrazy czy zdjęcia na styl, który podaliśmy za pomocą innego obrazu. No to na przykład się często pokazuje w przy na przykładzie Van Gogha, który miał przecież bardzo oryginalny styl. Y algorytm był uczony na obrazach Van Gogha y tego, jak te obrazy w ogóle wyglądają. Potem się na przykład wrzuca w, ten, w tę sieć neuronową jakieś, jakieś zdjęcie chociażby gdzieś z jakiegoś krajobrazu i dostajemy w wyniku ten sam krajobraz, ale tak jak gdyby był namalowany przez Van Gogha. Wygląda to bardzo efektownie i można to robić na wiele różnych sposobów i tak też nam to zaprezentowano podczas GDC, gdzie Google pokazywał różne jakieś taką przykładową grę w różnych bardzo dziwnych stylach i niektóre z nich naprawdę nie wyglądały i o ile to może być zaledwie ciekawostka, to być może ktoś to wykorzysta jako element samej gry. No i jeszcze jest jedna funkcjonalność, która nazywa się Crowdplay, znowu tutaj ukłon w stronę youtuberów, czy streamerów, bardziej streamerów chyba, bo pozwala nam na udostępnienie linka do gry wieloosobowej, tak aby osoba, która ogląda na przykład jakiś dany, dany, dany przekaz z czyjejś rozgrywki, mogła się znaleźć w tym samym miejscu w tej samej grze z tym, kto to prezentuje. Czyli na przykład streamer sobie coś gra wieloosobowego, jakaś duża mapa, jakiś Battle Royale i ktoś chciałby zagrać z nim, streamer rzuca linka na YouTube czy tam na Twitch'a nawet. Nie wiem, czy to będzie ograniczone tylko do YouTube'a. No i ktoś, jeżeli ma już abonament w tym Google Stadia może tam się znaleźć właściwie w ciągu kilku sekund, albo stanąć w kolejce za innymi, którzy chcieliby się tam też ze streamerem znaleźć. No ten sam kontroler, kontroler od Google'a też ma osobny przycisk do streamingu rozgrywki. Tego już mówię, streamingu nie polegającego na graniu, a na udostępnianiu obrazu z gry, na przykład, no w tym przypadku na YouTubie. Ale jest o tyle, to o tyle fajne, że pomijamy nasz sprzęt dzisiaj jeżeli chcemy taki obraz udostępnić to musimy to u siebie na komputerze przetworzyć, skompresować, wysłać na serwer tymczasem ponieważ to jest serwer Google, to ten obraz z naszej rozgrywki może być zupełnie bezszyfowo przesłany na żywo na YouTube'a bez praktycznie jakichkolwiek opóźnień i, i sprawia to, że faktycznie YouTuberzy mają tutaj spore pole do popisu, być może też niektórzy Steamerzy z Twitcha skłonią się do przejścia na YouTube'a, mając takie możliwości i przynajmniej myślę, że Google będzie chciał tak to zrobić. Więc Google Stadia zapowiada się naprawdę ciekawie. Premiera ma być w tym roku, ale nic nie wiadomo o cenie ani o tym, w jaki sposób będą te gry dystrybuowane w tej, na tej platformie. Są jakieś takie śmieszne zapowiedzi analizy, ale to są zupełnie brane z kapelusza wartości, więc nie będę nawet ich przetaczał. Ale myślę, że no, są tylko dwie opcje, jeśli chodzi o gry. Albo będziemy mieli abonament tak jak w, obecnie w Xbox Game Pass, gdzie gdzie za stałą kwotę mamy zestaw, dostęp do całej bazy różnych tytułów, która oczywiście się cały czas powiększa. Albo będzie tak, że płacimy jeden abonament za dostęp w ogóle do, tego, do tej usługi, a, drugi, a drugie kwoty będziemy wydawać na pojedyncze tytuły, w które chcielibyśmy grać. No trudno mi sobie wyobrazić, żeby na przykład w jakimś niewielkim aboramencie mieć dostęp do wszystkich największych tytułów obecnie dostępnych, no bo raz, że to są różni dystrybutorzy, dwa, że to są naprawdę duże pieniądze, więc tak chyba nie będzie, więc jeżeli będziemy, będziemy mieli grać w jakieś takie naprawdę duże tytuły, to pewnie będzie to płatne osobno, tak się mi przynajmniej wydaje. No to drugą kwestią są właśnie wymagania co do internetu, bo to jest właściwie jedna rzecz, która nas może ograniczać, ale tutaj już Google obiecał gdzieś tam w innych kanałach, że te 25 megabitów w przypadku Full HD czy 30 megabitów w przypadku 4 k będzie wystarczające do rozgrywki z 60 kratkami na sekundę. Cały czas też są wątpliwości co do opóźnienia, bo to jest nieuniknione. nieuniknione. Ludzie liczą to ile faktycznie może ono wynieść i obecnie się wydaje, że trochę za dużo. Ale zobaczymy, to też będzie oczywiście w dużej mierze zależne od tego, jaki internet mamy, jak daleko się znajdujemy od tych centralnych hubów, które z kolei nas łączą z całym światem, z serwerami Google. A Google też na scenie pokazał się z twórcami gier, między m.in. z Ubisoftu czy It Software, it, ale mówił też, że współpracuje ściśle z Unrealem, z Unity, z Havokiem, czyli firmami, które są, dostarczają narzędzia dla twórców gier. Więc można się spodziewać, że zaraz będzie łatwo te gry na Google Stadia wydawać. A dwa, że możemy liczyć właśnie na gry od tych znanych już twórców, zresztą id Software zapowiedział Doom Eternal na te właśnie platformy, więc przynajmniej tytułów nie będzie brakowało, być może nawet już w dniu premiery, ale oczywiście o tym wszystkim dowiemy się później tego roku, bo tak Google te premierę zapowiada. W audycji Masz 3 Życia dzisiaj rozmawiamy o dwóch nowych graczach na rynku jeśli chodzi o gry, przede wszystkim o Google, o którym mówiliśmy przed chwilą, o Google Stadia streamingu gier w wysokiej jakości bez wielkich wymagań, właściwie bez żadnych wymagań sprzętowych, poza jakimś ekranem i kontrolerem, natomiast z wymaganiami co do połączenia internetowego, które akurat u nas w Polsce myślę dzisiaj jest coraz to lepsze. Oczywiście nadal mamy sporo usług ADSL, czyli tych na linii telefonicznej, które raczej nie umożliwią nam komfortowej rozgrywki w ten sposób, ale coraz częściej również na, na wsie niewielkim, około tysiąca mieszkańców trafiają światłowody, które z kolei Myślę, że spokojnie do takiej rozgrywki za pomocą platformy Google wystarczą. Tymczasem Apple, jeszcze na swojej własnej konferencji, która była również streamowana w sieci na żywo, zaproponował swój pomysł na, na granie. Też się pochwalił, że jakby nie patrzeć, Apple jest największą. Chyba platformą grową na świecie, Że pamiętam, czy jakieś ograniczenie do tego twierdzenia wprowadził, czy nie. W każdym razie, jeżeli tak się temu przyjrzeć, no to trudno się nie zgodzić, no bo zakładając, że każdy posiadacz Apple'a teoretycznie, sprzętu Apple'a, a właściwie iPhone'a, jest potencjalnym graczem, ma w ręku potencjalną platformę do gry mobilnych, no to faktycznie, gdyby tak policzyć ludzi, którzy mają konsole Sony i Microsoft'u, a tych, którzy mają iPhone'y, to prawdopodobnie jest to w jakiś sposób prawdą, a na pewno jest prawdą jeśli chodzi o świat gier mobilnych. W każdym razie Apple przecież już od dawna serwuje w swoim App Store gry i to w zupełnie innym podejściu niż Google, bo Google zazwyczaj te gry w jego sklepie wyglądają tak, że są to gry z mikropłatnościami, które ściągamy za darmo, bo nikt nie lubi przecież płacić za gry, więc ściąga się je darmo, a następnie jeżeli chcemy po prostu grać dalej albo nie czekać na, na kolejną możliwą y, jakieś y, kolejne, y, powiedzmy kolejną turę albo jakieś zasoby w grze, no to dokupujemy za prawdziwe pieniądze, e, jeżeli nam brakuje jakiś y, sprzętów w grze albo jakiś poziom jest zablokowany też można to zrobić za pieniądze ewentualnie jeszcze są takie gry, które zamiast tego stosują reklamy po prostu gdzieś tam między kolejnymi poziomami wyświetlane e, też w ten sposób twórcy mogą zarobić, no ale to wszystko sprawia, że e, dla takich prawdziwych fanów w gier. Te gry mobilne są zupełnie bez sensu i tak naprawdę yy, służą tylko do tego, żeby z ludzi wyciągać pieniądze, a nie dają prawdziwej jakiejś takiej Wartości dodanej, którą jest sama, sama imersja może w grę Jakaś grywalność, tymczasem Apple od dłuższego czasu Mimo, że takie gry tam pewnie też istnieją, no to jednak stawiał na to, żeby gry były u niego płatne na dzień dobry Za jakąś nawet pełną stawkę typu kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt złotych no Ale żeby ta gra już była kompletną grą bez utrudniających życie reklam czy wyciągających od ludzi pieniądze mikropłatności. Oczywiście zakłada się, że właściciele iPhone'ów są ludźmi zamożniejszymi, no bo iPhone'y są powiedzmy 2-3 razy droższe od Większości telefonów z Androidem, więc też mogą sobie na takie wydatki pozwolić. No tak jest również z aplikacjami, które nie są grami w tym świecie, Apple i Google. Te różnice też są tam zauważalne. W każdym razie trochę na rynku chciał tutaj też zamieszać, zamieszać. Chciało Nintendo, które swoją grę Super Mario Run, taką jedną z poważniejszych pierwszych gier od Nintendo na, na platformy mobilne, również wydało ją w formie takiej gry płatnej. Co prawda można było zagrać tam w kilka pierwszych poziomów za darmo, ale właściwie większość gry to było, było coś, co trzeba było zapłacić jednorazowo i to była kwota wysoka, rzędu kilkudziesięciu złotych względnie, oczywiście mówię tutaj o platformie mobilnej. W każdym razie tutaj Nintendo poległo, mało ludzi zdecydowało się na kupno tych, tych większości poziomów w grze i trudno teraz nawet powiedzieć, czy to chodzi o to, że ta gra była po prostu zbyt mało wciągająca, czy faktycznie ta cena była zaporowa. Ale ta filozofia, ta idea, żeby faktycznie te gry były wysokiej jakości Ale jednak płatne na dzień dobry To jest taki chyba nadal jakiś punkt, który rozdziela nam ten świat gier mobilnych na dwie części No ale Apple podczas swojej konferencji Obok wielu różnych usług, którym ma poświęcić nawet więcej czasu Takim jak Apple News+, Apple TV Plus też zaprezentował usługę Apple Arcade która ma być abonamentem na gry mobilne, ale takie gry mobilne z prawdziwego zdarzenia, jeżeli tak to można nazwać, bo już podczas różnych tam filmów, prezentacji było wielu twórców również pokazanych, którzy współpracują z Apple nad tą platformą Apple Arcade. Tam pojawił się między innymi Will Wright, którego znamy z większości gier, które mają sim w nazwie SimCity, The Sims, ale również spor który jest ciekawą, no, ciekawym ciekawą pomysłem na ewolucję organizmów na świecie. Will Wright tam się pojawił i też opowiedział o swoim doświadczeniu z Apple i jak to tworzy dla, dla ich nowej platformy gry. Pojawił się legendarny Hironobu Sakaguchi który jest projektantem gier i ma na swoim koncie naprawdę wiele, wiele różnych tytułów ale z tych najbardziej znanych to oczywiście chodzi tutaj o serię Final Fantasy czy serię Chrono z Chrono Tigerem na czele, które tworzył pracując w Square Enix jeszcze, no bo obecnie jest prezesem własnej firmy Mistwalker, ale też pojawił już na przykład Ken Wong, który natomiast od początku był znany jako twórca gier mobilnych, ale takich też z prawdziwego zdarzenia, ten jego taki hit czyli Monument Valley, no to jest moim zdaniem jed, jeden z lepszych sposobów na pokazanie tego, jak gry mobilne naprawdę powinny wyglądać moim zdaniem, bo większość chyba takich graczy, nie, nie niedzielnych, a takich, którzy się trochę jednak angażują w, w gry wideo, no to gardzą rynkiem mobilnym i tak naprawdę nie dostrzegają w nim niczego wartościowego a tam są właśnie takie rodzinki jak chociażby właśnie ten Monument Wali, czy, czy inne tytuły, które nie, możecie na przykład zobaczyć w niedawnych nagrodach tych rozdanych podczas Game Developers Conference na przykład e, tamte gry w nominacjach naprawdę są czymś co zupełnie zmienia nasze postrzeganie gier mobilnych e, no i Apple Arcade też ma niby to zmienić e, naprawdę dużo nam obiecują już tej jesieni a co to jest to o tym opowiem za chwilę Apple i Google jako producenci i jako platformy do gier, to temat dzisiejszej audycji Masz Trzy Życia na antenie akademickiego Radia Luz. Jestem teraz w trakcie opowiadania tego, co Apple nam obiecało na swojej konferencji, bo mimo, że wielu graczy, jak już powiedziałem, gardzi platformami mobilnymi, trudno się z nimi nie zgodzić, bo 95% tytułów dostępnych w tych mobilnych sklepach to są faktycznie takie zwykłe pożeracze czasu, a często nawet pożeracze pieniędzy nie wnoszą do sobą nic, nowego do świata gier i tak naprawdę można by oddzielić je od, te, od tego świata artystycznego gier, gdzie faktycznie gry wideo są częścią świata kultury, są gdzieś obok filmu, obok książek i obok muzyki na przykład. Brakuje tej kolejnej jeszcze muzy do, do tych wszystkich dzieł kultury, tymczasem no, na gry to jednak są klony klonów, które właściwie są zbudowane tylko w ten sposób, aby wyciągać od graczy pieniądze za pomocą mikropłatności. No i trudno tu się nie zgodzić, no bo faktycznie dzisiaj, jeżeli jakaś firma growa zarabia duże pieniądze, to często jest to firma, która tworzy gry, gry mobilne. No tak to dzisiaj wygląda. Ten rynek jest najłatwiej wyjść ale też jest to rynek, który troszkę nam psuje to wszystko, co, co znamy z tego świata gier granych na, na konsolach czy na pecetach, no ale Apple Arcade obiecuje tutaj całkowitą odmianę, całkowite odświeżenie. Przede wszystkim dostarczy wszystkie gry w formie abonamentu, więc zapominamy tutaj o kupowaniu pojedynczych tytułów. Tutaj płacimy jakiś stały abonament, ale mamy za to już na dzień dobry podczas premiery, bo oni obiecują, że jesienią, kiedy ta usługa się pojawi, to będzie już ponad tysiąc, przepraszam, 100 tytułów dostępnych. No i mają być to gry, które są zbudowane naprawdę z myślą o graniu, a nie o wyciąganiu pieniędzy, więc nie będzie tam mik płatności, nie będzie reklam e, mają być to gry wysokiej jakości dostarczane przez e, wysokiej klasy deweloperów, e, gry znane od postaci których już wspomniałem, chociażby e, współtwórca serii Final Fantasy e, no i myślę, że tutaj jest jakaś szansa, no bo te urządzenia od ATA przynajmniej to już e, z pewnością są urządzenia, które mają sporą moc obliczeniową i tam można naprawdę ładne gry pokazywać, chociaż te gry nawet nie muszą być e, fotorealistyczne żeby dostarczać sporą rozrywkę, wystarczy żeby były dobrze zaprojektowane i i coś ze sobą niosły, czy to jakieś wyzwanie zręcznościowe, czy to jakąś ciekawą historię no i to co nam Apple pokazywało podczas prezentacji, jakieś takie gameplaye to naprawdę było coś ciekawego bo tam były gry różnych gatunków, logiczne strategiczne, ale były też na przykład takie typowe gry RPG jedna z nich mi przypominała bardzo Zelda wręcz aż za bardzo mi przypominało takie coś połączenie do najnowszej Zeldy z Xenoblade'em na przykład, od Nintendo obydwa tytuły. Tymczasem, no może nawet jeżeli to ma być w jakimś sensie kopia, w jakiś sposób taki otwarty świat, gdzie, który przemierzamy, odkrywamy, zbieramy nowe rzeczy i rozwijamy jakąś fabułę, no, jeżeli to ma być ładnie wykonane, to dlaczego nie? Ja byłbym pierwszy, który w ten tytuł zagrał, gdybym miał sprzęt od Apple'a, bo oczywiście to jest wymaganiem dla każdego, który chciałby z tej usługi skorzystać. Ja natomiast jednak mam w kieszeni telefon z Androidem i będę musiał się niestety obejść z Maciem, jeżeli faktycznie ta usługa będzie tak fajna, bo też ona będzie dostępna na urządzeniach Apple'a właściwie wszystkich. Będzie to Apple TV, czyli przystawka do telewizora, będą to komputery Macbooki, pewnie też Maci, gdzie będzie można na Mac OS zagrać również w te tytuły, no i oczywiście tablety i telefony od Apple'a, przy czym myślę, że na tabletach ta rozgrywka może być szczególnie ciekawa, bo tablet jest cały czas jednak urządzeniem łatwym i przenośnym a dostarcza naprawdę bardzo ładną jakość obrazu i myślę, że ze sterowaniem też mogą być mniejsze kłopoty niż na przykład na dotykowym ekranie iPhone'ów, które są zaprawda dużymi już wyświetlaczami, ale wciąż za małymi, żeby brak zewnętrznego kontrolera nam tutaj ułatwił sprawę. Chyba, że Apple dorzuci do tego właśnie coś, co sprawi, że będzie można na przykład mieć w ręku kontroler i im zamontować telefon. Coś takiego już chyba Google pokazywało u siebie, więc może takie, taka, taka sama możliwość się pojawi u Apple'a. W każdym razie oprócz takich obietnic, oczywiście Apple obiecuje całkowite bezpieczeństwo i dla swoich klientów. Żadnych wycieków danych, żadnych, żadnego handlowania informacjami o tym kto, kto w co gra. Poza tym, że oczywiście zyski dla twórców gier będą liczone zależnie od tego proporcjonalnie do tego, w co gramy, więc tak jak na Spotify, jeżeli słuchamy jakichś utworów jednego artysty, to właśnie on dzięki temu zarabia. Tak samo będzie właśnie w Apple Arcade, jeżeli gramy w jakąś grę bardzo dużo, no to z tego naszego abonamentu część spora pójdzie właśnie do tego twórcy. Więc oczywiście 100 nad tytułów podczas premiery, brak reklamy i mikropłatności, możliwość rozrywki offline, co chyba jest oczywiste w tym przypadku, Nikt nie, chociaż pewnie też będą jakieś gry multiplayer, w które można zagrać online no i właśnie możliwość gry na dowolnym sprzęcie pewnie kontynuacji rozgrzewki również tak jak w przypadku Google Stadia na dowolnym urządzeniu, bo te wszystkie savey będą przechowywane w sieci Apple pokazał też sporą listę firm, z którymi współpracuje, bo poza tymi twórcami, o których mówiłem to tam naprawdę wielcy gracze jak Disney, jak Sega którzy zaoferowali się, że będą również tworzyć gry na tę nową platformę, gdzie pewnie kontrola jakości będzie bardzo, bardzo duża. No przecież Apple nie wypuści niczego, co nie miało być co najmniej mierne. W każdym razie to wszystko Apple nam obiecuje, a jak to będzie, to się przekonamy tej jesieni, więc właściwie już w tym roku dowiemy się, jak, to, jak naprawdę będzie wyglądało to, co nam Google obiecuje, bo chyba, chyba latem pojawi się już Google Stadia w pierwszych krajach, chyba nie w Polsce bo jednak te enigmatyczne zapisy o liczbie krajów, w którym ta usługa ma być dostępna. Nie obiecują nam wcale tego, że w Polsce będzie to możliwe już tego lata, ale być może później. No a Apple Arcade pojawi się również w Polsce, więc już jesienią wszyscy posiadacze sprzętu od Apple będą mogli sprawdzić, jak to jest grać w naprawdę fajne gry na platformach mobilnych. I to właściwie podsumowuje temat dzisiejszej audycji Masz Trzy Życia. Mówił do Was przez ostatnią godzinę miło Szymczak. Oczywiście zachęcam do słuchania nas co tydzień w niedzielę o 11 jeżeli nie możecie, to jakoś Później tego samego dnia albo w poniedziałek pojawia się podcast, którego można posłuchać m.in. na Spotify czy na iTunes, więc jeżeli się gdzieś tam wam nie pasowało godzina albo coś przegapiliście, możecie tam zawsze zajrzeć, tam wszystkie archiwalne audycje masz życia są dostępne, także do usłyszenia już za tydzień, cześć.